Jan Brzechwa Bajka o królu Daleko stąd, daleko, w stolicy, lecz nie w naszej, był król, co piał mleko i jadał dużo kaszy. Martwili się kucharze, o re, ty, co się dzieje? Król kasze podać każe, Król nic innego nie je. Jak tu pracować można, jak takiemu służtu? Król nie chce kaczki mrożna, ani łososia zróż. Król nie tknie nawet jaja, król nie zje nawet knedy, które we wszystkich krajach królowie zwykle jedli. A król się śmiał. Nie wasze nie wzruszą narzekania. Ja jadam tylko kaszę Zabierzcie inne dania Niech zbliży się pod czaszy A choć i on narzeka Niech z flaszy mi do kaszy Naleje szklankę mleka Wzdychała wielka rada Jadamy niczym chłopi Bo państwem naszym włada kaszojat i mlekopi Codziennie nam na tacy Podają miskę kaszy tak mogą jeść biedacy z suterny lub z poddaszy. Lecz my, królewska rada, narodu straszna i starsza, nam nawet nie wypada, by kiszki grały marsza. A król wciąż ródł i mężniał, był coraz zdrowszy z wiekiem i mężniał i potężniał, jadając kaszę z mlekiem. Lecz nie był zawadjaką i nienawidził wojen, a miał zasadę taką, co twoje, to nie moje. Wróg trzymał się daleko, Bo wroga król odstraszył. A ty, czy pijesz mleko? Czy jadasz dużo kaszy? czytali. Piotr Kazmierczak, AKK, Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz, Piotr Kuldanek, czyli Kuldan, Maciej Ciepliński, czyli Razer i Mikołaj Dusiński, czyli Miki D. Podcast Rozgrywka. Facebook slash Rozgrywka Podcast. Podcastowy Dzień Dziecka. Nie dorastajcie i znajdźcie wszystkie wiersze.